oraz Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Opis i pliki umieszczone są w archiwum Wikiradio na stronach wikiradio.podcasty.info. Nagrania dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. No dobrze, to ja witam serdecznie yy, Zasieka Miśniłowski. Witam na panelu o otwartych zasobach edukacyjnych. Ono będzie trochę wychodził szerzej, poza tematykę glamową, chociaż wszystkie osoby są tak naprawdę z instytucji albo czysto glamowych, czyli galerii, bibliotek, muzeów i archiwów, bądź te w sensie instytucje wspierają, tak jak Akademia Orecz i e, może przedstawię osoby, które będą e, mówić i do których wy też możecie zaraz mówić. Najpierw będą krótkie sesje prezentacyjne, potem będziemy debatę. E, Barbara Wójcik-Wiktorowicz i Katarzyna Bokuta z Muzeum Kultury e, Teatr Sztuk w Japonii, będzie pierwszą prezentacją tutaj już za chwilę. I oprócz tego, tak, z osób obecnych, Klara Sielicka Baryłka z Państwowego Muzeum Fotograficznego w Warszawie, ale też letarniczka cyfrowa Polskiej Cyfrowej Równych Szans. Witam serdecznie. I jeszcze mamy Gabriela z Muzeum Historii Polski. I dwie osoby nieobecne będą, ale już z obecnych osób jeszcze Maryśla tam z Fundacji Orange bardzo dokładnie przepytać, a nie przepytacie i nie zaprezentują się Krzysiek Wojewodziej z Rozwoju Edukacji, który niestety w ostatniej chwili od się odwołał. I Jeżeli tylko uda nam się zrobić drugą edycję za rok, to obiecuję, że na pewno pojawi się projekt BWA Wrocław, galerii BWA Wrocław o otwartym designie dla dzieci. Dosyć specyficzne warsztaty, też związane z wolnymi licencjami, ale projektowania designu. Przez osoby bardzo młode Więc najpierw krótka prezentacja projektów Wszystkie projekty są mniej lub bardziej otwarte I dotyczą różnych aspektów edukacyjnych W instytucjach kultury A po prezentacjach o kilku aspektach Takich jak dostępność, wkluczenie cyfrowe Poprzez edukację i, i zasoby edukacyjne i w ogóle działalność edukacyjna Instytucji Kultury. Po co ona jest, dlaczego ją otwierać, dlaczego warto. Dobrze, to nie udało sobie. nam się co przerwą, ale teraz postaramy się szybciutko po przerwie powiedzieć o naszej działalności. Katarzyna Pokuta. Barbara lucic Przyjechałyśmy do Państwa z Jaworzna. Miejsca dosyć trudnego do pracy kulturalnej. Miasto przemysłowe położone na pograniczu dwóch województw. Małopolski i województwa śląskiego. Administracyjnie miasto związane ze Śląskiem, z Katowicami. Natomiast mentalnie, kulturowo, historycznie z Krakowem, bo kiedyś może należało do wojska krakowskiego. Poniekąd stało się tak, że takie odcięcie od Krakowa, ale też brak porozumienia z mentalnością, z kulturą Śląska spowodował w jakiś sposób zamknięcie się naszego miasta. I my poprzez swoje działania kulturalne w naszej instytucji, czyli w Centrum Kultury Teatrów w Jagosznie, staramy się działać na rzecz otwartości, na to, żeby się nasze miasto otworzyło, żeby instytucje, przede wszystkim nasza instytucja, była instytucją otwartą. To instytucja... się okazuje w naszym mieście bardzo innowacyjne. Tak. Nasza instytucja jest dosyć młoda. Mamy niecałe dwa lata. Wyłoniliśmy się z Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, i taka była idea, żeby oddzielić kulturę taką ambitniejszą, może nie wysoką, ale niszową troszeczkę od sportu przede wszystkim, ale także, żeby. No, tak popularnej, masowej I popularno-masowej, ale także, żeby dać szansę pracy ludziom kreatywnym, żeby miejsce, w którym pracujemy, zresztą które w poprzedniej instytucji było praktycznie całe zajęte przez administrację, stało się miejscem pracy dla ludzi kreatywnych, ale też dla, otwarte dla mieszkańców. Nasza instytucja stara się współpracować z innymi instytucjami w mieście, szko ze szkołami, także z innymi miastami. Staramy się uczyć, staramy się wprowadzać innowacyjne projekty i takim jednym z pierwszych kroków, z pierwszych projektów, które, które takich innowacyjnych, otwartych, była współpraca właśnie z Fundacją Orange. Ale ja się tutaj jeszcze wtrącę, zanim się zaczęła ta działalność projektowa na naszym polu. Była to tak, tak zwana działalność typowo domokulturowa, gdzie udział, czyli właściwie nawet otwartość była niewielka. Udział, Liczba osób, dzieci, młodzieży, które brały udział w, w różnorakich zajęciach była naprawdę niewielka. Natomiast otwartość, która udzieliła nam się przez Fundację Orange i, i e, również licencje, o których się dowiedzieliśmy i, i chodzi tu już o wspomniany Creative Commons. E, korzystamy z tego obecnie i rzeczywiście zmieniło to obraz naszej, naszej działalności. Program programów edukacyjnych prowadzimy dosyć szeroką działalność teatralną. U nas pracuje około 3-4 grup teatralnych. Są to grupy złożone z aktorów nieprofesjonalnych. Oprócz tego prowadzimy działalność edukacyjną z zakresu teatru filmu, sztuk plastycznych, ale także mamy filię naszego teatru jest to Galeria Sztuki Współczesnej Sektor 1. Teraz może coś o współpracy z Fundacją Oręczny. No tak jak wspomniałam otworzyło nam to oczy, do tej pory do tej pory instytucja w dosyć taki zamknięty sposób działała, natomiast Nasza działalność otworzyła się również na współpracę Z różnymi ośrodkami edukacyjnymi, między innymi szkołami, innymi domami kultury Muzeami i bibliotekami Pierwszym naszym projektem był projekt Oswoić Muzeum, związany właśnie z Hmm, e, związany z, z działalnością, działalnością muzeów, z, ze sztuką dawną, e, ale z, ze sztuką dawną, która byłaby bardziej przyswajalna dla młodego człowieka. E, w tym projekcie, e, oprócz tego, że, że działaliśmy e, na polu instytucji, to również na, na polu kilku miejscowych szkół, ale żeby projekt stał się bardziej otwarty wychodziliśmy z naszymi prezentacjami również na ulicę i dochodziło do konfrontacji z przechodniem ku oczywiście zdziwieniu miejscowych przechodniów ponieważ w zasadzie w tym miejscu kultura Rzadko kiedy tak, taki ma bezpośredni e, dotyk z, z, z widzem, e, że tak powiem ulicznym. E, dzięki e, dzięki e, otwartym licencjom e, o naszym projekcie mogło dowiedzieć się dużo więcej osób, wyprodukowaliśmy też e, materiał, który stworzyliśmy wraz z młodzieżą i wraz z historykami sztuki. Była to pigułka wiedzy o sztuce, gdzie młodzież, młodzież opowiadała o sztuce i młodzież prezentowała to, co sama zrealizowała i jest to również dostępne obecnie powszechnie w Internecie właśnie pod hasłem Oswoić Muzeum. Tutaj widzimy akurat drugi nasz projekt Otwarte Klatki, który się tyczył również sztuki dawnej, ale sztuki dawnej, którą uruchomiliśmy w postaci animacji poklatkowej. Projekt polegał na tym, że daliśmy młodzieży możliwość przyjrzenia się, możliwość przeanalizowania znanych dzieł sztuki, a następnie zabawienia się nimi poprzez uruchomienie ich w formie animacyjnej. Szkoda, że nie mamy tutaj filmiku, ale Stało również filmów, ale nie są one dostępne. Dziełami sztuki. Są one dostępne na na Facebooku pod hasłem Otwarte Klatki, tam te wszystkie filmiki można Obejrzeć. A także na platformie Orange, ponieważ y, umieszczamy tam wszystkie nasze materiały, które są związane y, z tymi projektami. Y, co dalej? Bardzo ważne jest to, że dzięki projektom, y, które realizujemy właśnie z Fundacją Orange, y, zwiększa się nam liczba odbiorców. że O ile tak jak Wasia wspomniała, y, w przypadku takich tradycyjnych zajęć, obłożonych gdzieś jakimś plakatem, Przychodzi 20, czasem, czasem 25 osób, natomiast Abyważyli tutaj. Byważyli 5. Tak, przy pierwszym i... projekcie mieliśmy około 150 osób w aktywnym udziale yy, yy, w, samych, yy, w samych działaniach yy, oswoić muzeum. Natomiast gdybyśmy yy, zliczyli yy, osoby, które yy, współuczestniczyły w tym yy, wszystkim, yy, obserwowały nas, yy, komentowały, yy, przybywały do nas, to liczba sięgałaby nawet kilku tysięcy. Może też dlatego, że wyszliśmy poza granice naszego miasta i realizowaliśmy nasz projekt nie tylko w Teatrze akurat mówisz o otwartych klatkach. ale także w Szanowie, w Sosnowcu, w Będzinie. Dzięki tej otwartości, dzięki tym kontaktom z naszymi sąsiadami, z innymi instytucjami, Wymieniamy dobre praktyki A jednocześnie jest to dla nas również bardzo cenne, bo wiemy co się dzieje w naszym regionie I podnosimy również kwalifikacje swoje własne Aha, Aktywność również, może cofnij Kasiu, aktywność sektora 1 jest to Galeria Sztuki Współczesnej Która jest u nas taką no, takim może niewielkim miejscem, ponieważ zostały adaptowane takie pustostany na aktywność galeryjną, tutaj prezentowane prace, są to prace ściągane, pożyczane z całej Polski, tak z ważnych miejsc. Bo też sektor jeden stał się miejscem, w którym też przeprowadzaliśmy nasze warsztaty, żeby nie tylko uczyć dzieci i mówić to, co mamy do przekazania, ale także, żeby mogły na żywo spotkać się ze sztuką współczesną. Sztuka współczesna w naszym wypadku dotyczy również i najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Staramy się ich angażować w wydarzenia kulturalne, jakim w tym wypadku był Art Transit, czyli taki festiwal sztuki efemerycznej, gdzie pojawiały się performensy i inne działania plastyczne. W naszym wypadku było tutaj takie działanie landartowe, realizowane przez tysiąc, około tysiąc dzieci. Głównie przedszkolaków. Tak. Sztuka efemeryczna, cała instalacja została stworzona z liści, które błyskawicznie rozjął nam wiatr. <głosy> Na zakończenie, <głosy> czyli rzeczywiście stała się efemeryczna, a tu nasze dalsze plany, które tak po, po cichu zdradzamy, chociaż Um, nie nie powinniśmy tego robić, natomiast ważne jest jakaś przewin dalej. Ważne jest, że do naszego pomysłu z, książko, z audiobookiem i z książką artystyczną, który teraz nam chodzi po głowie, bardzo wiele miejsc, bardzo wiele instytucji zgłosiło się do współpracy partnerskiej i tutaj nawet pozwolę sobie wymienić Mysłowice, Katowice, Będzin, Sosnowiec, Czechowice, Dziedzice, Rybnik, Dąbrowa, Górnicza, Chorzów, Chrzanów, Rabka i to jeszcze nie koniec. i tak, e Mam nadzieję, że będzie miało jeszcze okazję opowiedzieć o naszym nowym projekcie, ale to już może w Może w Dziękujemy momencie, serdecznie. kiedy już go zrealizujemy. Liczy się dla nas otwartość. Dziękuję. Dzięki bardzo i zapraszam Gabriela z Muzeum Historii Polskiej, które są na żywo prawie, że ma premierę nowych projektów Dzień dobry. Wiem, że o muzeum już była mowa w poprzednim, w poprzednim secie, więc ja bardzo szybko <śmiech> przypomnę tylko, że jesteśmy muzeum, które nie ma swojej stałej siedziby, działamy od 2006 roku. I zanim przejdę do tego, co robimy w sieci, co robimy z otwartymi licencjami, to może powiem parę słów o tym, skąd to wszystko się wzięło. Działamy od 2006 roku i każdego roku obchodzimy święta niepodległości. W czasie przystanku niepodległości organizujemy gry przestrzenne, gry miejskie, bądź wystawy. Wydajemy specjalne jednodniówki. Organizujemy także wystawy gry. Są to wystawy połączone z grami, ze specjalnymi kartami, aktywnościami, materiałami źródłowymi. Organizujemy również gry przestrzenne dla szkół. Są to specjalne konstrukcje, które mogą podróżować od szkoły do szkoły i rozstawione być w salach gimnastycznych i tam można grać za pomocą specjalnych kart i odwołujących się do materiałów źródłowych. Organizujemy konkursy edukacyjne, w których to konkursach zachęcamy młodych ludzi do odszukiwania bohaterów lokalnych. Młodzi ludzie opisują historię tych osób, dzięki czemu w swojej bazie mamy prawie 2000 prac o bohaterach lokalnych z czasów zaborów, z czasów odzyskania niepodległości aż do roku 1989. W swoich zasobach mamy również filmy, które zostały zrealizowane w trakcie projektu rówieśnicy, kiedy to młodzi ludzie szukali historii swoich rówieśników z lat 45-89 Część z tych historii została później nakręcona we współpracy ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, powstały kilkunastominutowe etiudy W tym momencie kończymy projekt Mistrz i Uczeń – Wychowanie w drugiej RP, gdzie będziemy mieli kolejne sześć etiud tym razem będą te historie wychowawców z okresu II RP Wszystkie te postaci są to postaci nieznane szerokiej publiczności, znane w małych środowiskach Jest też, Są też osoby, którym została przyrodzona pamięć lokalna Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przy realizacji wszystkich tych projektów generowaliśmy mnóstwo materiałów Zbieraliśmy źródła, przygotowywaliśmy materiały edukacyjne, które, z którymi właściwie nie robiliśmy zbyt wiele później dlatego, że były to działania jednodniowe bądź kilkunastodniowe, bądź miesięczne, kilkutygodniowe w związku z tym, że nie mamy stałej siedziby nie mieliśmy gdzie tego eksponować, dlatego wiele rzeczy postanowiliśmy przenieść do sieci. Tutaj jest akurat nasza strona edukacyjna, na której prezentujemy to co robimy, nasze aktualności, ale także naszą ofertę dydaktyczną, z którą jeździmy do szkół po to my wychodzimy do szkoły i jeździmy z zajęciami do do klas, do przedszkoli. Wysyłamy gry przestrzenne właściwie do, do całej Polski. Przygotowujemy też jednodniówki w formie sieciowej. Tutaj jest akurat gazeta ilustrowany Kurier Wojenny, która odwołuje się do wojny polsko-bolszewickiej. Była to taka gazeta, gdzie każdego dnia można było odczytywać informacje, które były w trasie w 1920 roku. Przenosimy też do sieci nasze gry. Tutaj mamy akurat grę osamotnieni, która dotyczy dyplomacji z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Pakiety edukacyjne to jest pierwszy z naszych pakietów, pakiet o Janie Karski który to pakiet pokazuje historię emisariusza. I tutaj życiorys emisariusza stał się dla nas pretekstem do tego, by opowiedzieć szeroko o historii i Jana Karskiego, i historii Polski w tym czasie pokazujemy za pomocą źródeł, fotografii fragmentów wspomnień to wszystko co działo się w tym czasie Dużo, dużą część materiału poświęcamy Polskiemu Państwu Podziemnemu no i rzecz, która, nad którą teraz dość mocno pracujemy i to jest rzecz, którą niedawno też otworzyliśmy Tutaj mamy portal nauczycieli historii Belfer Na Belwsze znajdują się quizy interaktywne, materiały do lekcji Scenariusze zajęć, a także opracowania źródeł historycznych Oraz mapy interaktywne Zupełnie nowe, świeżo przygotowane Są to rzeczy, które Dosłownie kilka dni temu otworzyliśmy i chcemy nad tym dalej pracować Dlaczego chcemy to robić? Dlatego, że w związku Cały czas z brakiem stałego miejsca, nie mamy możliwości prowadzenia stałej oferty edukacyjnej Nie możemy przyjmować gości u siebie, więc postanowiliśmy wyjść na zewnątrz W ten sposób chcemy budować swojego odbiorcę, chcemy zbudować jakąś sieć, która być może przyjdzie do nas wtedy, kiedy otworzymy się już w sposób standardowy ale przede wszystkim publikowanie materiałów daje nam możliwość dotarcia do osób, które w żaden sposób nie miałyby szans dotarcia do naszego muzeum mieszkają daleko a jest tam sieć internetowa no i mamy nadzieję, że otwarcie naszych materiałów edukacyjnych sprawi, że i udostępnienie ich na wolnych licencjach sprawi, że będziemy mieli może jakiś wpływ na to jak będzie jak wyglądać będzie nauczanie historii bo to jest też naszym celem, żeby stworzyć taki zestaw źródeł do kursu e, historii, który być może nauczyciele będą mogli wykorzystywać na swoich zajęciach. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. E, zaproszę Klarę Dzień dobry, bardzo. Dziękuję, że przez ktoś wytrwał do końca. E, ja w ogóle jestem jednocześnie, pracuję w Muzeum Etnograficznym po sąsiedzku. Więc ta, ten cały dzień był dla mnie też ciekawy, bo pierwsze spotkałam, e, to jest oczywiście te wszystkie problemy, o których Dzisiaj była mowa, to oczywiście w mojej stałej pracy spotykam na co dzień e, Łącznie z tym, że tutaj e, Pana Werle męczyłam przez półtora roku od, o różne sprawy z Europeanu no, Ja już się boję na niego dotykać tutaj, bo niestety dalej nie udało się z, z moją instytucją tego załatwić dalej i to są takie właśnie problemy Prawda i też czasowe, że ktoś musi się tym zająć, zebrać zespół albo nie wiem co, ale nie tracę nadziei. <grywa> I te wszystkie rzeczy teraz, moje, moje hobbystyczne podejście do cyfryzacji i mój taki hopel, z którego się może właśnie też z muzeum czasami śmieją ze mnie, że jestem pani od folkloru, ale tu mam swoje hobby i ciągle wszystkim Europanie opowiadam i tak dalej. Postanowiłam realizować w inny sposób i od, y, jestem wolontariuszką właśnie w takim ruchu latarnicy.pl, latarnicy .pl, latarnice cyfrowi. Y, to znaczy strona latarnicy.pl, y, to jest ruch latarnicy cyfrowi, y, związany z Polską cyfrową równych szars, szans. Y, na tej stronie możecie sobie Państwo tam w dowolnej chwili to, y, to poczytać, już nie będę teraz tego y, y, tutaj odczytywać. W każdym razie projekt jest skierowany do osób 50 plus. czasem to się wydaje zaniżone, bo mówimy, ogólnie się mówi, że to jest do seniorów, ale prawda jest taka, że generalnie chodzi o zmniejszenie wykluczenia cyfrowego u osób powyżej 50 roku życia. Na początku mnie też się wydawało, że raczej będzie chodziło o 70 plus. Chociaż na przykład mój dziadek już był wyjątkiem, bo ma 80 plus, a odbiera e-maile i yy, nie wiem, sprawdza rozkłady jazdy i tak dalej. Naprawdę to zależy od człowieka, w każdym razie kiedy zaczęłam prowadzić yy, zajęcia z seniorami po specjalnych szkoleniach, certyfikatach i tak dalej, które tutaj były przez organizatorów tego projektu zorganizowane, yy, no już prowadzę je od stycznia. A od marca, od stycznia w ramach grantu, a wcześniej jako wolontariuszka bez grantu Był taki pro, był konkurs ogłoszony i 200 grantów w Polsce wygrało, to, 200 projektów wygrało, w tym mój I do czerwca jeszcze realizuję ten grant w województwie mazowieckim Głównie chodzi o, akurat ja działam w Brwinowie i okolicach i w Warszawie ze względu na moją pracę w muzeum Ale niedługo zaczynam współpracę z Muzeum Powstania Warszawskiego dla powstańców, bo zrobiłam taki pilotażowy program w sierpniu w czasie obchodów i zobaczyłam, że właśnie powstańcy bardzo się cieszą, że jest strona Muzeum Powstania, ale na przykład nie wiedzieli, że mogą, że te rzeczy, jak przyjeżdżał do nich wolontariusz i nagrywał archiwum historii mówionej, nie wiedzą że to jest tam, znaczy wiedzą, ale nigdy nie umie to wejść i nie mogą się tym pochwalić przed rodziną, bo się komputera, to jest przykład powstańców tak? albo że ten biogram powstańczy można edytować więc teraz we współpracy z dyrekcją Muzeum Powstania właśnie y, będę taki projekt realizować mam nadzieję, że nie ruszy. i w moim muzeum też jak już się tutaj otworzymy z kolejnymi wystawami po remoncie też mam nadzieję, że tutaj z warszawskimi seniorami a z takimi, którymi prowadzę na bieżąco y, zajęcia właśnie w tej mojej gminie, gdzie od niedawna mieszkam i yy, właśnie bardzo, bardzo dużą pomocą są dla mnie otwarte zasoby i dzięki temu też promuję Państwa pracę wśród nich i ich przekonuję do tego, bo tutaj, tak jak jest często tutaj, jak poczytacie tu Państwo yy, historia i dla mediów, i tutaj są bardzo ciekawe takie filmiki nagrywane na początku tego projektu, kiedy pytano w sądach ulicznych seniorów, dlaczego nie używasz internetu, albo czego się boisz. To głównym powodem mówione było, że no, nie mam komputera, nie mam, nie stać mnie na to, nie mam dostępu. Głównym pierwszym celem jest mówienie, że to nieprawda, bo to nie jest główny problem. Głównym problem jest znalezienie w tobie tej potrzeby, bo komputery są wszędzie. Jak się dopyta takiego seniora, się okazuje, że często mieszkają to tam pod Warszawą w rodzinach wielopokoleniowych w jednym domu, gdzie wnuk jeden i drugi ma komputer w domu albo córka i syn. I to nie spodziewa się od pokoju do pokoju tak? I, i skorzystać. Tylko, że jest ten lęk albo, że to już nie dla mnie. I mam bardzo fajne doświadczenia z ludźmi 80+, którzy śmigają na laptopach, które przynoszą. Ja mam jakiegoś notebooka ledwo się trzymającego. Przychodzi pani z, po prostu z jakimś super sprzętem, który dostała do dzieci i nie używała. I sama się nauczyła z podręczników obsługi. A przychodzą osoby właśnie 50+, plus, które nie wiem, są młodsze od moich rodziców, a pierwszy raz uczą się obsługi. I są, są zakłopotane tym, a z kolei często ci seniorzy, których ja podziwiam, tacy seniorzy, dla mnie to już właśnie 70 plus powiedzmy, yy, są, są zakłopotani, że oni tak niedobrze to umieją, a ja patrzę z podziwem, bo oni często rzeczy wiedzą, których ja nie wiem, bo ja nie jestem programistą jestem zwykłym użytkownikiem. Na tym się ten ruch opiera, że zwykli ludzie uczą, tak jak w placu używam internetu, tak uczę innych. I teraz y, właśnie, jak korzystam z otwartych zasobów, przede wszystkim y, bardzo się osoba 50 plus podoba serwis wolne lektury, ja jestem jego fanką od zawsze. Odkąd postawał. również otwarte zabytki, tutaj pani mówiła, to ja jestem w tych siedmiu tysiącach, co się rzuciły latem i wpisały te zabytki po pracy, bo byłam zachwycona tą ideą po prostu i domawiałam całe muzeum już z tymi dość, rozsyłam spam to żeby każdy jeden zabytek ktoś, ktoś pisał. I teraz mam pomysł, właśnie jest pomysł taki, żeby, z, jak będzie wiosna, żeby właśnie w Brwinowie, Milanówku, tam gdzie jestem, w ramach takich spacerów zrobić jeszcze trochę tych zabytków, nie wiem czy właśnie y, nie zrozumiałam czy dalej można je dodawać, ale aha, no to super właśnie, bo w tej, <śmiech> <śmiech> właśnie nie wyrobiłam wtedy. Y, ale mieliśmy temat do, do Google Maps dodawać to, ale, ale to byłoby łatwiejsze tutaj i bardziej dla nich takie przystępne. Y, tematy są różne, bo otwarte zasoby, y, wolne lektury są bardzo fajne też, jeżeli chodzi o niepełnosprawność. Bo sporo osób, które do mnie przychodzi na zajęcia, czy przychodzą do nich do domu, bo często nie są w stanie wyjść z domu i ośrodek pomocy społecznej, z którym współpracuje mi, poleca takie osoby, na przykład nie chodzą, tak, albo na przykład mają aparaty słuchowe, albo źle widzą, na przykład w czasie obchodów powstania spotkałam sporo takich powstańców z, z niedowidzeniem i kiedy mówili nie, to nie dla mnie, ja nie widzę, to, to, to proszę mi tu nic nie mówić o komputerach, kiedy mogłam powiedzieć, że może sobie, ktoś może jej pobrać taką książkę i jest audiobook za darmo, a nie, to trzeba kupować, słyszałam. Wszystkie te argumenty pieniężne trzeba zbijać na początku i wtedy już zostaje samo takie, no tak, rzeczywiście, to już nie wiem właściwie jak z tego, nawet do Pani przyjdę z komputerem, jak Pani nie ma komputera i kolejny argument jest, y Obalony, a naprawdę jest wielka satysfakcja i często wzruszanie tych ludzi, kiedy na przykład się okazuje, że mogą odbierać maile od rodziny za granicą Albo na przykład opanować Skype'a To spotkałam wiele takich osób i nawet kiedy znajduje się, siedzi się z taką osobą i znajduje się rodzinę w Polsce przez Skype'a I nagle ta rozmowa się dzieje przy mnie, są to bardzo wzruszające momenty i też ci ludzie, ten, ten projekt zakłada to, że to nie są zwykłe kursy komputerowe i nie mogą być tak nazywane Tylko to jest raczej praca indywidualna, stąd to są małe grupki czy wręcz jeden na jeden, bo w różny sposób różnie ludzie to przyswajają Chodzi o taką współpracę, najpierw się pytamy o potrzebę, a potem o, o potem to dalej ciągnę. powiedzmy pani najpierw bezpiecznie pyta mnie o, o przepisy kulinarne i tego szukamy tak? W każdym razie wszystkie te rzeczy, to jeszcze powiem, że tak, używamy często Google Art Project, ja pokazuję, jako taki przykład zwiedzania muzeów, oczywiście Google Maps i tak dalej, a z takich i wszystkie bazy, bazy, właśnie bazy, bazy cyfrowe, europeane, takie rzeczy, które zależą od poziomu zainteresowań danej osoby. Ale przede wszystkim korzystam z wolnych lektur w ostatnim czasie i z otwartych wydatków z Google Art Project i są też właśnie takie materiały, które dodatkowo się daje, Google opracował przykład podręcznik dla, w ramach tego projektu. Tu można sobie przejrzeć i są też osobne korzystniki 50-latka, 50 plus, takie podręczniki, które na tej stronie możecie Państwo sobie dla znajomych, dla rodziny po prostu pobrać. Tutaj są, tu są, to są wszystkie, wszystkie podręczniki takie najnowsze, widzę, że są zrobione opracowania, ale podręcznik Google jest bardzo, ja bardzo lubię, tam są po prostu, jak Państwo zobaczycie, otwarte, po prostu sfotografowane strony, które seniorzy widzą jak otwierają krok po kroku i to jest uspokajające, bo oni często są zestresowani na zajęciach, a potem sobie spokojnie to ja jeszcze raz sobie przejrzę i można sobie pobrać i rozsyłać Ym, jeszcze taki, takie są małe podręcznik kwarostronicowy o obsłudze klawiatury bardzo, bardzo to polecam też znajomym tutaj i rodzinom Państwa no i to tyle Dzięki bardzo Zapraszam Marysia Damiec. już włączamy prezentację się jeszcze powstrzymuję od komentarza, ale już mam tyle Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcia Adamiec i e, jestem z Fundacji Orange. Prowadzę program Akademia Orange. E, przede wszystkim jak tak e, tutaj siedzę i przysłuchuję się, to muszę powiedzieć, że e, mój punkt widzenia jest taki zbierający Państwa e, punkty widzenia. Ja nie jestem e, praktykiem, tylko kultodawcą. I pomyślałam sobie, że mój największy zasób otwarty to jesteście Wy, którzy przychodzicie do Akademii Orange. I mogę, mogę tylu e, e, przeciekawych rzeczy się dowiedzieć i e, jakąś syntezę dzisiaj Państwu z tego przekazać. E, na początku e, popatrzcie proszę na taki e, slajd, to jest zdjęcie wykonane w restauracji, w której wszyscy siedzą i mają nowe technologię i patrzą sobie w ten ekran pewnie e, integrują się przez media społecznościowe, ale trochę czegoś tu brakuje. I przynajmniej brakuje takiej współpracy i rozmowy, jak to było to w, w, w, w miejscu takim jak kawiarnia, aż się prosi, żeby było. Dlatego właśnie powstał program Akademia Orange. Jest on skierowany do, do instytucji kultury właśnie i do organizacji pozarządowych, które pracują z młodymi ludźmi po to, żeby, żeby wprowadzać ich w świat kultury. I, i, i zwiększać ich kompetencje miękkie właśnie, czyli taka kreatywność, poczucie sprawstwa, właśnie ta współpraca międzyludzka, a dopiero potem, ale też wykorzystanie nowych technologii jako narzędzie do, do tej zmiany, jaka w nas może, może powstać. Mam takie, takie hasło, Fundacja Orange łączył czy inspiruje. I w Akademii Orange tak właśnie się dzieje, że, że próbujemy łączyć i nakłaniać do tego, żeby łączyć te kompetencje miękkie z cyfrowymi, a uczestnicy uczą się sami od siebie, ponieważ mocnym tutaj wymogiem naszym jest zasada partnerstwa. Instytucja, która zgłasza się o grant, musi mieć, zawiązać partnerstwo merytoryczne, innowacyjne dla siebie, czyli z kimś, z kim jeszcze nie współpracowała, tak żeby zmienić swoje, swoją perspektywę patrzenia na realizację projektu, to, to, to mocno otwiera. I też właśnie są wymogiem otwarte licencje, pracujemy na licencjach CC BY, czyli takich najbardziej otwartych. E, e, bardzo, ba, bardzo ważne jest to, żeby ci młodzi ludzie, uczestnicy projektu nie byli tylko uczestnikami, ale też twórcami, żeby, żeby wszyscy od siebie nawzajem się uczyli, e, e, dzięki czemu pewne rzeczy można e, wykreować i stać się twórcą. Wszystkie materiały i scenariusze z projektów, dzięki temu, że są na otwartych licencjach dostępne i na stronach internetowych jakby, Państwa, czyli twórców, jak również na stronie akademioorange.pl stanowią pewnego rodzaju inspiracje dla innych. A ponieważ mówimy o otwartych, o otwartych licencjach, tak postanowiłam spisać to wszystko, co wiem od Państwa. Na początku są to, jak patrzeć od lewej góry, tak zegarowym krokiem się przesuwajmy może. To na początku jest taki bunt, dlaczego mam otwarty, zapoznawać otwarte licencje. Może będę, może będę mówiła, mówiła takim językiem bardziej wyzwaniami. Warto się odważyć, zmienić perspektywę myślenia dużo rozmawiać, współpracować. Na początku jak robimy warsztaty, ponieważ projekty są realizowane co roku od stycznia do, do maja czy, czy w początku czerwca, to zapraszamy też realizatorów, żeby w trakcie trwania projektów podzielili się z nami i, i, i nawzajem ze sobą doświadczeniami. Zapraszamy ich na wspólne warsztaty, wtedy dużo mówimy o otwartych licencjach. I dużo pytamy, jak, co się dzieje w projekcie. I często jest tak, że ludzie mówią, no ale nie mam, nie mam takiej odwagi, żeby to, żeby to zmienić. Bo jakiś dział prawny mi mówi, że to musi być na, na, na takich wzorach umów, na jakich do dzisiaj funkcjonujemy, bo, bo ktoś tam mówi, że archiwa to nie, ktoś mówi, że, że, że, że, że autor się nie zgodzi, z którym współpracujemy. I my wtedy mówimy, no ale to no właśnie wkładaj nogę w te pół zamknięte drzwi, próbuj, działaj i potem się okazuje, że jednak ktoś, na przykład pani z, z, z Wielkiej Biblioteki we Wrocławiu mówi, no właśnie tak, akademia oręcznik kazała i tak zrobiła, i nagle się okazało, że, że mogliśmy w bibliotece zupełnie zmienić system umów, że mogliśmy dopisać Cztery słowa o, o licencji otwartej, że już się właśnie zgadza na to i że właśnie poznał i teraz jest wielkim orędownikiem otwartych licencji. Zresztą właśnie kończy się ewaluacja naszego programu. Już cztery edycje to warto co jakiś czas jakby spojrzeć wstecz. Nasi ewaluatorzy też tak coraz więcej dowiadywali się o otwartych licencjach i końcu upewnili się, no ale my też tak gdzieś w umowie mamy, że raport będzie na otwartej licencja. Ja mówię no macie, macie, bardzo się z tego ucieszyli. Także jak już się odważymy, warto współpracować ze wszystkimi możliwymi działami, jeżeli nie wewnątrz organizacji, to na zewnątrz przekonywać kolejne osoby do, do idei otwartości ale też inspirować się, patrzeć, co robią inni, wykorzystywać otwarte zasoby edukacyjne podczas realizacji projektów edukacyjnych. Zaraz, zaraz pokażę kilka przykładów. Warto zmieniać to, co, to, co twierdzimy, że, że należy w jakimś sensie, z jakimś sensie przetworzyć i zmienić. jest. Napisałam sobie nawet taki cytat Ani Cieplak z Krytyki, z, z krytyki Politycznej z co z Cieszyna. Pokaż innym to co robisz, w efekcie zobaczysz, czy robisz to dobrze. Oni wszystkie scenariusze zajęć z dzieciakami udostępniają na wolnej licencji i mają bardzo wiele, w zasadzie są już takimi orędownikami cieszyńskimi e, otwartości i mają bardzo duży taki feedback, e, efekt zwrotny w postaci podziękowań za, za to, co robią, za to, że udostępniają na otwartych licencjach scenariusze i też spory, sporo informacji, co jeszcze można dodać, jak, jak przerobić i tak itd. Wiele organizacji mówi, mówi nam też poprzez ankiety czy, czy, czy maile, czy w tej ewaluacji wychodzi, że Dzięki temu wymogowi w Akademii Orange zmobilizowali się, żeby robić, żeby dobrze spisywać to, co robią. Że tak naprawdę w pracy projektowej rzadko kiedy oni, animatorzy, edukatorzy mają czas, żeby coś spisać i stworzyć dobry materiał edukacyjny. Dzięki temu, że to jest nasz wymóg, to potem wychodzi na to, że 90% organizacji potem wraca do tych swoich materiałów, a wcześniej ich nie, jakby nie spisywało. Warto się pochwalić, promować swoje działania, bo to też u wybrzmiewa, że, że dzięki temu, że publikujecie, że jesteście coraz bardziej aktywni, publika się zwiększa, jest, jest coraz głośniej o, o, o danej instytucji, o jej działaniach. Jest takie Muzeum Wsi z Kansen, gdzie, za chwilkę też pokażę przykład, gdzie dziewczyny postanowiły zrobić, jakby otworzyć skanse dla osób, dla dzieci z niedowidzących. miały też jakieś przeszkody związane z tego, z tego typu otwartością ze strony swojego szefostwa. No, ale nagle się okazało, że dzięki temu, że zrobiły publikację, że że projekt ruszył e, e, i ktoś tam się o tym dowiedział, to splendor spływa na Pana Dyrektora. E, Także to promowanie się działa. to e, i, i, i, no, akurat taki przykład może... Proszę e, no, ma, ma to sens również, również z takiej strony. Są też organizacje, które mówią Dzięki tej, temu waszemu wymogowi poczuliśmy ulgę. Poczuliśmy ulgę. Jak pytamy dlaczego, to mówią, no, mamy taki, taki jest statut naszej działalności, że, jako na przykład Stowarzyszenie Historyków Sztuki, chcielibyśmy, żeby każdy katecheta, każdy, każdy historyk w szkole wiedział, jak mówić o zabytkach i jak je przedstawiać, jak dzieci mają podejść do. Do, do sakralności sztuki, do, do mówienia o obrazach, jak być analitycznych w stosunku do tego, co, co, co widzą. Dwie osoby ze stowarzyszenia właśnie powtarzały mi, że, że to jest wspaniałe, że dzięki temu, że one mogą opracować dobre materiały i wiedzą, że się rozprzestrzeniają na wolnych licencjach, nie, nie, nie muszą jakby jeździć do, do wszystkich mniejszych czy większych miejscowości w, praktycznie już w całej Polsce, bo tak, takie jest zainteresowanie tym co robią, tylko wiedzą, że mogą przeszkolić kilku, kilka czy kilkadziesiąt edukatorów, rozdać im, rozdać im swoje materiały i to już praktycznie marketingiem szeptanym idzie dalej. Także warto. Wiem, mam coraz mniej czasu. Otwartość łączy się z uczestnictwem w kulturze. Odbiorca jest jednocześnie twórcą. Dzielenie się oznacza współpracę. Gotowość na zmianę perspektywy myślenia jest twórcza. Trzeba to, trzeba to powiedzieć, żeby jakby zdać sobie sprawę, że... właśnie, że poprzez, że poprzez otwartość zmienia się w ogóle podejście do projektu. No i tutaj mam... Przepisy na wykorzystanie nowych technologii, na przykład zachęta, z, zdobywa, zdobywa nagrody w otwartości. Dzieje się to również poprzez to, że dział edukacyjny zdecydował się na napisanie bloga, w jaki sposób edukacyjne projekty się odbywają, że dzieli się tym z innymi organizacjami, instytucjami że organizuje warsztaty, e, których odbiorcy proponują swoje interpretacje eksponatów. E, mam mało czasu, więc e, przejdę szybko dalej. E, łazienki Królewskie też pokazują e, sztukę młodym uczestnikom e, i, i bawią się w czucie tej... E, e, jakby, Fotografują, nagrywają pocztówki dźwiękowe, odgrywają historię, ożywiają przestrzeń. To wszystko ma inny wymiar niż w takim postrzeganiu muzeum jako miejsca, gdzie tylko można oglądać eksponaty. Jest świetny przykład projektu HIT w Teatru Dramatycznego z Białego Stoku, gdzie namacalnie są wykorzystywane wolne licencje, w realizacji projektu, HIT, czyli historia i teatr. Jak mówić z dziećmi o historii, z, z, z licealistami, gimnozjalistami, żeby to nie było dla nich nudne. Po prostu prosić ich, żeby u, u, u swoich rodziców i dziadków rozmawiali o tej historii, a potem, żeby sami wynajdowali treści z Grand, Wiki Project i innych otwartych zasobów, potem stworzyć z tego teatr. Przepis na, na otwarte licencje w edukacji to również wyjście poza gmach, tak jak zrobiło Muzeum Historii Polski ówczesny oddział w, w Krakowie, tworząc multimedialny przewodnik e, i, i przestrzenną gramiejską i opowiadając w ten sposób młodym ludziom z mp 4 na uszach, e, czy tam słuchawkami od mp 4 e, jak, jak wyglądała historia e, PRM i Nowej Huty. Um, Jawożno. Um, jak tworzyć żywe obrazy chociażby to jest impuls, um, um, który jest wykorzystywany na przykład w pracowniach oręcz, w um, innym naszym programie, gdzie 50 małych um, gmin realizuje coś, um, co ich zainspiruje. Mają komputery, mają mnóstwo mają um, czasu do, i spędzają go z ludźmi, którzy przychodzą po szkole i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Właśnie zrobili otwarte klatki, I Jest Muzeum w Bytomiu. Jutro Ania Rak będzie miała um, swoje wystąpienie, um, gdzie jest takie zdjęcie, od tego się zaczęło w zasadzie, że młodzi ludzie wyszli na ulicę Bytomia i zapytali, czego brakuje w Bytomiu. Kolejne kolory odzwierciedlały teatr, kino, muzykę i inne aktywności. I ostatnie, ostatni pomysł na otwartość no to jest dostępność, udostępnienie grup, kolejnym grupom odbiorców swoich z przestrzeni eksponatów. I z tego też powstają przewodniki, które bardzo, bardzo polecam na stronie akademia.rocz.pl. I takie są gotowe produkty edukacyjne, które pokażę, już nic nie mówię. Dziękuję bardzo. Zaproszę bardzo, może wszystkie osoby, które prezentowały do krótkiego, ale jednak panelu seminarium, bo chciałbym, żebyśmy chwilę pogadali z uczestnikami, którzy zostali, więc proszę chodźcie. Bardzo dobry slajd został na, na koniec, także dziękuję bo to jest świetny kontekst i nie wiem, jeśli byliście też na panelu... Chodźcie, chodźcie. Jeśli byli Państwo też na panelu, to na sztuce współczesnej, takim e, światła zgaszone, długie prezentacje projektów i stron internetowych e, i na szczęście Hanka Wublewska, która przygotowała przynajmniej z dostępności tych stron, bo bałem się, że nic poza tym, że mają strony internetowe się nie dowiem, bez uraza, nie chcę być zbyt brutalny, ale wydaje mi się, że była ogromna różnica, którą Wy pokazaliście teraz. Tamte instytucje bardzo mocno zatrzymały się na tym, jak interpretować misję instytucji i kultury z perspektywy przechowywanie zbiorów. I teraz w internecie zrobimy takie samo przechowywanie jak w fizycznej instytucji. zaberykadujemy. Natomiast wasze podejście wszystkie od grantodawcy, który wspiera instytucje przez małe projekty poza centrami dużymi krajowymi, wasze podejście jest to, że sztuka ma być angażująca. to znaczy nawet pomijając kwestię otwartości, wszystkie wasze projekty w jakiś sposób mają jakąś agendę do tego, żeby angażować w siebie swoich odbiorców, swoich uczestników, albo żeby ich zmieniać, tak jak tentacja Orange, która próbuje zmieniać nastawienie Instytucji Kultury, albo Muzeum Historii polskiej, które wie po prostu, że chce w jakiś sposób propagować pewną wizję historii polskiej, po to ono jest, tak? Po to w ogóle się instytuc takie instytucje tworzy, żeby one były popularne, żeby były szeroko dostępne, żeby były otwarte, nawet nie prawne, autorsko, po prostu żeby były otwarte na ludzi, którzy mają potrzebę z nich korzystać a nie są dla samych artystów, one nie są tylko po to, żeby te zbiory tam trzymać więc takim pierwszym pytaniem do was jest, ja tą odpowiedź trochę znam, bo też jestem uczestnikiem i odbiorcą kultury ale chcę waszą znać, waszych odbiorców, jakby, po co to robicie, po prostu instytucji i też znacie, swoje, znacie trochę pewnie potrzeby ludzi, do których zwracacie się z projektami, do których kierujecie swoje projekty, po co się otwierać i może zaczniemy po prostu od Muzeum Historii Polskiej, które też tam potem nie. Po, po co się spróbowałam już w kilku słowach powiedzieć o tym. No, chcemy się otworzyć po to, żeby znaleźć po pierwsze nowych odbiorców, po drugie chcemy się otworzyć po to, żeby wszystkie osoby zainteresowane i historią i uczące historii, ale też te, które nie lubią historii, znalazły w naszych materiałach coś, co może ich przyciągnąć do, do historii. Chcemy, aby to otworzenie, może to zabrzmi tak górnolotnie dość, ale chcemy, żeby to otworzenie sprawiło, że nasze materiały dotrą do jak najszerszej liczby osób i jak najwięcej osób będzie z nich korzystało. No i być może pojawią się w większości szkół, bo na tym nam najbardziej zależy, stąd dążymy do tego, żeby ten nasz portal dla nauczycieli historii ożył i był takim no, dobrym źródłem materiałów historycznych. I do takich materiałów, których, którym też nauczycielom dzisiaj brakuje, bo rozmawiając z nauczycielami wiemy, że e, mają kłopoty z e, dobrym opracowaniem źródeł, że e, mają problemy z dotarciem do takich materiałów filmowych, które mogą wy wykorzystać w czasie jednej lekcji, bo to muszą być rzeczy krótkie, więc chcemy stworzyć takie materiały, żeby one były dostępne dla każdego i każdy kto będzie chciał z nich korzystać mógł je robić w odpowiedni sposób. Ja tu mam analogiczną sytuację, w momencie kiedy prowadziłam projekt o Oswoić Muzeum, dochodziłam już do etapu końcowego, w którym poruszaliśmy zagadnienia sztuki współczesnej, bardzo taki przystępny dla młodego człowieka sposób. Jedna z Pani nauczycielek, która była od wiedzy o sztuce, powiedziała mi po prostu, ale Pani ma wielką odwagę po pierwsze zaangażować już w coś takiego, a po drugie my tematu sztuki współczesnej nie poruszamy, ponieważ tak naprawdę nie wiemy jak. To, to jak powiem po co otwartość, Po to, żeby to po pierwsze wybrzmiało, żeby młodzi ludzie, którzy też są odbiorcami kultury i też są jedwodziewcami poznali zagadnienie od strony prawa autorskiego, czy mogą z czegoś korzystać, czy mogą coś udostępnić, czy chcą udostępnić to na otwartych licencjach, czy nie, bo to, to jest taka w pewnym sensie nowość, o której trzeba mówić, żeby każdy z nas, użytkownik chociażby internetu mógł sam stwierdzić, tak jestem aktywnym twórcą i chce się dzielić, albo właśnie nie chcę się dzielić, albo jestem świadomym ściągaczem otwartych zasobów, albo nieświadomym. To, to właśnie nie, zawsze świadom. A po drugie, z czteroletniej perspektywy, z perspektywy w akwarium widzę, że to niesamowicie, ten wymóg niesamowicie zmienia instytucje, które uczestniczą. W, w otwartości. To jest pewien krok y, do przodu, który nie tylko y, otwiera zasoby, ale też zmienia perspektywę patrzenia na wiele rzeczy, Bardzo warto to zrobić. Ja, ja może jedno zdanie jako y, muzealnik i pracownik Instytucji Kultury. Y, ja jestem za otwieraniem za, zasobów w świadomości tego, że jest to trudne i teraz szykując wystawę muszę do trzech autorów, żeby się dowiedzieć, czy mogę ich zdjęcie w multimedia włożyć, bo mają literkę i w księdze inwentarzowej, a nie my. I to są tego typu rzeczy, że generalnie część zdjęć tego pana ma a część i, a ja wybrałam to z i. I to mi zajmuje po prostu kolejny tydzień, zamiast na przykład robić podpisy pod wystawę, czy coś w tym stylu. Ale ja, to, to, to są takie problemy właśnie robienia wystaw i multimediów. I ja jestem za, za, za tym, że to jest może takie może nie wiem, czy patetyczne, czy, czy nostalgiczne, ale ja wiem, że gdyby nie... Nie to, że różni ludzie dzielili się ze mną, wiedzą, kiedy byłam młodą osobą i powiedzmy w Krajowym Funduszu na rzecz dzieci uczestnicząc zajęciach miałam możliwość wchodzenia na uniwersytet w wieku, nie wiem, zajęcia, kiedy miałam 13-15 lat i że ci ludzie chcieli takim po prostu, przepraszam, bardzo smarkaczom mówić o starożytnej Grecji i tak dalej w poważny sposób czy innych rzeczach. To, to jakby to naprawdę to doświadczenie dużo mnie nauczyło, z czego sobie zdałam sprawę później i całą moim dzieciom też przekazuję, że, że po prostu, e, zwłaszcza teraz kiedy już jest internet, zamykanie tego i ograniczanie niczemu nie służy, bo duże, duże przełomy naukowe i duże rzeczy dzieją się teraz, ponieważ się pracuje wspólnie, tak, popatrzmy na CERN albo inne rzeczy. I jeżeli jakby te instytucje kultury nie myślą o tym tak, bo według mnie, e, bo, bo wydaje mi się, że nie są naukowymi instytucjami w sensie nauk ścisłych, a dla mnie to jest jedno i to samo, że, że po prostu to jest ten sam sposób dzielenia się wiedzą i ja jestem jakby, nie chodzi o dzielenie się zasobem, zdjęciem, tylko dzielenie się wiedzą, czyli też tym zdjęciem dzielę się wiedzą. A jako druga rzecz to jest to, że właśnie tutaj ciągle słyszymy o młodzieży, zajęciach z dziećmi i młodzieżą, ja też kiedyś jakby w tę stronę szłam i bardzo jest to wdzięczne zajmowanie się warsztatami dla młodzieży i dzieci, a jednak w którymś momencie też jak wiele też organizacji, które teraz powstają, zwróciłam uwagę na jakby tę grupę starszą, tak? Mówi się o, o, o, o społeczeństwie starzejącym się i tak dalej i są uniwersytety trzeciego wieku. Ale naprawdę ten projekt latarnicy zupełnie trochę zmienia perspektywę, bo ja mam kontakt z ludźmi, którzy uczestniczą w uniwersytetach trzeciego wieku i każdego wieku i jest mnóstwo zajęć już dla seniorów, ale jest to zupełnie inny typ zajęć, inni ludzie na to przychodzą i te zajęcia komputerowe, internetowe w takich uniwersytetach są zupełnie różne. się dowiaduje od tych osób, które z tych uniwersytetów przychodzą jeszcze do mnie. Ja mówię, ale czemu Państwo do mnie przychodzicie, przecież macie trzy, dwa razy, czy trzy razy w tygodniu, czy dwa razy. Już tam zajęcia, no tak, ale tam jest tak szybko, wszyscy naraz pan Michał mówi, teraz otwieramy tu, tu już dobrze, następne, jak ja nie nadążam, się się boję powiedzieć, ja przychodzę do panią, że pani powie jeszcze raz jak te warto otworzyć I, i to o to chodzi, że jakby zapominamy jako młodsi ucząc, że tu trzeba inny sposób uczenia, tutaj byliśmy jakby szkoleni w tym projekcie o innym sposobie uczenia też starszych osób i naprawdę jeden na jeden albo w małych grupkach i to wykluczenie cyfrowe, naprawdę ci, ci ludzie, którzy mogą nam dać tę, podzielić się z nami swoją wiedzą, ci starsi ludzie Mogą to świetnie zrobić za pomocą internetu i mogą naprawdę i Facebooka użyć i wszystkiego. I mam przykłady w rodzinie, I nie mówię tu o 60-latkach, tylko właśnie 70-80. I świetne rzeczy też do waszych archiwów, i baz cyfrowych, i zdjęć mogą przekazać. Dzięki temu, że się otworzą też na to, bo się nie będą bali. Komputer skojarzy im się z ich dokumentacją historyczną, którą mają często niesamowitą w domu, jako etnograf też to często chodząc prawda, i znajdujemy, a tutaj jako taki właśnie wolontariusz, który często wchodzi w historię rodzinna, także yy, taką trochę inną stronę tego, tych otwartych zasobów widzę. Ja tu widzę jeszcze jeden walor yy, otwartych licencji, yy, yy, który akurat przy naszych projektach jest bardzo bliski. Ug Przepraszam, kiedy przystępowaliśmy do realizacji filmów, animacji poklatkowej, bardzo często młodzież chciała sięgać po konkretne, kojarzące się podkłady muzyczne, które najczęściej były obwarowane różnymi niedostępnościami. W tym wypadku akurat bardzo fajnie, że tutaj temat otwartych licencji nam się pojawił i możliwości korzystania z legalnych, udostępnionych do tego celu utworów. No, jeszcze o otwartości chciałabym się też podzielić taką refleksją, że mówię o otwartych instytucjach, ale te instytucje będą otwarte, gdyby, gdyby nie ich otwarci pracownicy, animatorzy kulturze, edukatorzy. I dzięki takim osobom właśnie bardzo otwartym, bo często jest tak, że jeszcze na poziomie własnej instytucji musimy się borykać z jakimiś skoskniowymi schematami, możemy przyciągać innych ludzi, nakręcać się wzajemnie. I ja jeszcze dalej będę drążyła, drążyła ten temat człowieka kreatywnego. Miałam też okazję współpracować w przeciągu ostatnich dwóch lat przy tworzeniu strategii kultury w moim mieście. I właśnie jedną z takich głównych idei jest właśnie przejście i wychowanie człowieka konsumpcyjnego i prze, prze, prze, transformowanie go, przetworzenie w człowieka kreatywnego. I myślę, że dzięki właśnie takiej otwartości możemy iść w kierunku kreatywności. nie wiem, czy wszyscy to czują, ale ja mam takie wrażenie, zwłaszcza jak Was słucham i jak porównuję sobie to z tymi poprzednimi panelami, zwłaszcza z tym, uprę się na tą sztukę współczesną. Który, który był przed obiadem, wy mówicie o formie ewoluujących instytucji. I to jest chyba bardzo ciekawa forma. To, o czym mówiliśmy wcześniej, o tych instytucjach, które potrafią przejść do sieci, ale nie za dużo z tym idzie dalej. Tam bardzo brakuje tych wątków, w których w ogóle, tam w ogóle brakuje tak naprawdę języka, w którym można byłoby wprost powiedzieć, co oni sądzą, albo jakie są ich postulaty, albo jakie są ich plany na to, co zrobić w takich bardzo kluczowych rzeczach, do których społecznie doszliśmy i wiemy, że trzeba zmieniać. Prawo autorskie tylko jest jednym z narzędzi do tej zmiany, ale mówiliście o udostępnianiu tych treści do osób, które będą coraz większą grupą odbiorców, do osób wykluczonych z perspektywy niepełnosprawności do osób, do seniorów. Jakby wy tak naprawdę wychodzicie do grup odbiorców, które rosną, nie zatrzymujecie się na tym, żeby po prostu udostępniać, czy tak samo jak się udostępniało przez dziesiątki, setki lat wcześniej. I tak naprawdę wasze instytucje są mimo, że bardzo często nie wyglądacie tak atrakcyjnie, zwłaszcza poza dużymi centrami, jak te ogromne muzea, docieracie i wasza agenda trochę jest bardziej obecna. I wydaje mi się, że zachęta w porównaniu z tymi kilkoma instytucjami robi dokładnie to samo. To znaczy, wyjście nie musi oznaczać wyłącznie fizycznego wyjścia, chociaż jest bardzo ważne. tak Otworzenie i zrobienie silnika w drzwiach jest tym jednym z podstawowych elementów, wręcz symbolicznym, ale tak naprawdę za tym idzie bardzo konkretna agenda. tak Agenda dla instytucji kultury, w jaki sposób chcemy być obecni w XXI wieku i do kogo chcemy dotrzeć. Czy wyłącznie do tych standardowych użytkowników, do których zawsze instytucje kultury docierały, które ze wszystkich badań nam spada, czytelnictwo, uczestnictwo w kulturze i tak dalej, czy chcecie przejść nad tym, ok, to się stało, zróbmy coś lepiej, tak? znaczy zróbmy, zróbmy to sprawniej, zróbmy to do tych ludzi, którzy w ogóle nie bywali jeszcze w instytucjach kultury, do nich też to się dotrzeć. Proszę myśleć nad pytaniami, eee, to bardzo intensywnie, dlatego, że nie chciałbym wyłącznie tutaj rozmawiać, ale jeszcze chciałem się zapytać o to, e, tak schodząc na ziemię, nie, nie mówiąc wyłącznie o tym duchu otwartości, tylko o czysto praktycz praktycznych aspektach. Sprezentuje się trochę o problemach, ale e, co mnie bardzo fascynuje, wszystkie problemy, o których mówicie, wydają się bardzo proste. To znaczy, to nie są takie elementy nie do, prze nie do przeskoczenia, nie do pokonania, się wręcz argumenty, co da się zrobić, kiedy pojawia się problem np. dyrektora, który którego tak spłynie splendor, to, to da się go otworzyć. Faktycznie przez jakie, tymi przez jakie problemy przychodzicie, otwierając swoje projekty i w jaki sposób te problemy też Was uczą, to znaczy, gdy, to może być ważne dla tych instytucji, które jeszcze czeka droga do otwartości, którą za rok chciałby się prezentować na tej konferencji, co robić, co robić, jak to robić sprawniej, albo może jak po prostu czasem pewne problemy polać i iść do przodu, zamiast narudzić. Znaczy, ja, tak, jeżeli chodzi o pracę latarnika cyfrowego, to jednak jest problemem, teraz zobaczyłam to po paru miesiącach mm, intensyv, intensywnego uczenia grupa seniorów, y, że y, w tym momencie się okazuje, że to jest ta sama grupa, która przycho, zaczyna przychodzić do mnie stale, już mnie lubią, już mi ufają i mam jakby te same osoby, które chcą się podszkalać dalej, już mówią, że nauczyły się tego i chcą mi pokazać. I jakby y, prosząc co innego jest z młodzieżą kiedy się mówi przyprowadźcie następnych. Przyprowadźcie więcej osób tutaj tak nie jest, bo często są to osoby naprawdę samotne, jak przychodzę do nich do domu i to widzę. Y, nie mają kogo zaprosić, nie mają kogo ze sobą przyprowadzić. Czasem jedną koleżankę, która nas przyjdzie. Y, a jednocześnie są jakieś tam ich znajome środowiska, y, które y, no, słyszą od tej Pani y, Jadwigi, że no, nauczyłam się tego komputera, ale same się nie przekonają. I moim problemem jest teraz, jak wymyślić, żeby dotrzeć do nowych osób, które wiedzą, znają mnie zwłaszcza w czas tej miejscowości, gdzie mieszkałam niedawno i już mnie rozpoznają, ale muszę jakoś, jakby miałam może więcej czasu, ponieważ pracuję gdzieś tam pełnotatowo tutaj, to, to ciężko to w ten sposób um, zebrać, jakby myśli i to ogarnąć. Um, ale tutaj mam zamiar przepaść doświadczeń innych latarników, bo to w każdej gminie jest jakiś, tak? Więc ich relacje są na stronie i może coś podejrzę. Ale problemem jest też język. I teraz zaczęłam myśleć o tym, że tak jak Google zrobił ten podręcznik, który tam można sobie przejrzeć czy ściągnąć, to jest właśnie taki język tłumaczenia osobom starszym albo osobom, które były naprawdę totalnie wykluczone cyfrowo i pierwszy raz widzą klawiaturę, mysz, komputer, laptopa. Jakim językiem to tłumaczyć? Brakuje mi jakiegoś serwisu, a może o nim nie wiem Gdzie byłoby w takich krótkich filmów, prezentacji w formie infografik Czy czegoś takiego bardziej przystępnego dla osób starszych Wytłumaczenie języka, o no, którym, którym tłumaczę użytkowanie internetu Bo sama się łapie na tym, to jest moje główne skupienie w czasie zajęć, które prowadzę Żeby nie mówić to proszę tu kliknąć, to tutaj, to tutaj dwa razy, tym to proszę przesunąć kursor, bo nagle sobie uświadamiam, że on nie wie co to znaczy kliknąć yy, yy, i że to niektóre, niektóre osoby co tu, pytają co to znaczy, a inne od razu, ja też bym tak zrobiła, bo często tak reagujemy, jak czegoś nie wiem, a się wstydzimy przyznać, że się od razu stresuję i wycofuję do środka i nie przychodzę drugi raz, a tutaj w stresie wytrwam do końca zajęć ostatecznie. I szukałam czegoś takiego właśnie, żeby, hmm, chyba sama po prostu stworzę taki dokument, będę kserować, żeby wyjaśnić mo moje słownictwo, którego używam w czasie zajęć, żeby nawet w formie takiej zabawowej, żeby oswoić osoby z moim słownictwem. Bo kiedy mam więcej osób, a starsze osoby często wcale nie robią tak na takich zajęciach jak na kursie, bo nie czują się jak na kursie zaczynają jeden przez drugiego mnie pytać o różne rzeczy, nie zwracając uwagi na jakiś temat wiodący, tylko a ja tutaj mam problem z tym, a tutaj mi syn powiedział, że coś mam wykasować, może pani zobaczyć co to jest ten alert JavaScript i nagle tam coś tłumaczę o, do, o rozkładach jazdy jak dojadę trzem osobom, a czwarta osoba mnie pyta co to jest ten alert i czy ona musi aktualizować to Adobe, co jej się pojawia. I to jakby, to są problemy w czasie takich zajęć, dlatego Yy, tutaj, tutaj, yy, tu jest ten język i te komunikaty, oni już umieją włączyć system, wejść w poszukiwarkę, a pojawiają się dodatkowe różne rzeczy, które komputer generuje, tak? yy, które, które, nie są już wyjaśnione, ja nie jestem jak programistą, więc często też, jak, jak ja intuicyjnie wyłączam ten jabłek y sobie gdzieś tam i klikam wyłącz, tak samo im mówię, ale czasami myślę, że to nie, nie jest porząd, na być jakoś dogłębny. Ale to są takie... My, jeśli jakieś problemy mamy, to może właśnie ze sposobem, z możliwościami dotarcia do młodzieży i nawiązania dialogu z nimi, bo też nie chcemy, żeby to były takie spędy, że dzwonimy do Pani Dyrektor, Pani Dyrektor wyznacza klasę i ta klasa właśnie ma przyjść. Staramy się zebrać takich ludzi, którzy są rzeczywiście zainteresowani współpracą z nami, zainteresowani projektem. Albo, albo odpowiednio zainteresować i albo rzeczywiście nie. ich zmagnetyzować. Natomiast jeśli chodzi, też mam takie doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z seniorami, bo prowadzę zajęcia filmowe dla seniorów nie tylko z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i tutaj mam podobne, podobne refleksje, że y, jest to raczej stała grupa, bardzo rzadko powiększająca się, czy dochodzące nowe, nowe osoby. Niemniej jednak, y, co mogę powiedzieć o tych paniach, czy jak, jak wie pieszczotliwie babciusiach moich kochanych, że y, to są niesamowicie otwarte osoby. I tak naprawdę to ja też tej otwartości uczę się obni. Są otwarte na rzeczy, które się dzieją w kulturze i generalnie um, uczestniczą nie tylko w spotkaniach w naszej instytucji, ale praktycznie obskakują wszystkie imprezy w mieście, można by powiedzieć. Tak, tak, tak. I gdzieś tam poroszą pantoflową wśród swoich koleżanek te informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych propagują. Ale jeszcze napotykamy się na takie bardzo, bardzo pozaiczne. Może dla Państwa w tak nowoczesnych instytucjach problemy nie istnieją. Mamy problemy sprzętowe. Jako, że jesteśmy bardzo młodą instytucją, bardzo biedną, z bardzo marnym budżetem. Ja jeszcze od przeszłam z bardzo nowoczesnej instytucji. Pracowałam kilkanaście lat w bibliotece, bardzo zaawansowanej technologicznie. Teraz jakby pod tym względem technologicznym i sprzętowym trochę się dostarczyłyśmy, ale staramy się, że tak powiem, nie zrażać tym, tylko i tak dążyć do celu no, jakimiś tam kombinowanymi sposobami. Dzięki aktywności projektowej. Dzięki aktywności projektowej. To jeszcze chwileczkę tylko. Chcę powiedzieć, że problemem jest mówienie sobie jako Edukator, który prowadzi projekt, że to jest problem. Trzeba stanąć i powiedzieć sobie, dobrze, to jest moje wyzwanie, ja chcę, chcę to zrobić i zrobię to, choćby nie wiem co, bo to jest moment, kiedy mogę przetestować otwartość i zapukam i do prawnika i do dyrektora i opowiem z tej strony i z tej strony i opowiem o tym, jakie to ma możliwe dla danej instytucji korzyści i rzeczywiście osoby, które w ten sposób postrzegają ten problem, to wyzwanie jako wyzwanie zyskują i potem widzą już praktycznie same korzyści z otwartości i drugim problemem, a dla mnie wyzwaniem jest to, że jakby Realizatorzy projektów boją się zapytać, dopytać o otwarte licencje, o otwartość. Myślę sobie, dobrze jakoś to tam tego końca projektu dojdziemy i wprawdzie publikujemy coś, no ale o, zapomnieliśmy o tym słówku CC na końcu publikacji. Albo, I potem um, przypuszczam, że żałują, <grych> że zapomnieli. No ale to w, w, warto sobie powiedzieć tak. Chcę chcę to sprawdzić, chcę wiedzieć więcej o otwartych licencjach, chcę się zapisać na, na kurs do Centrum Cyfrowego chcę, chcę, chcę coś zrobić, bo teraz jest ten moment i to jest na fali, a potem już są same korzyści Już oddaję głos do pytania, wydaje mi się tylko, chciałem podsumować przed pierwszym pytaniem i mam nadzieję następnymi Za co wam strasznie dziękuję, to jest to, że w, i tak mi przynajmniej w tej dyskusji poza Krzyśnie Wojewódzcem, który się nie pojawił Który pewnie by poszedł bardzo technologicznie i prawnie ale jak, jak go nie było, to pomyślałem, że może porozmawiajmy po prostu o tym, jakim procesem społecznym jest otwartość i w ogóle nie rozmawialiśmy o zasobach edukacyjnych i otwartości prawnej, trochę o tym wspominaliście. Ale tak naprawdę, tak, to jest na tym slajdzie, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć to w praktyce, to jest wszystko pod tymi adresami, to co wy robicie, tak naprawdę przeskoczyło ten poziom, znaczy, dla nas jest oczywiste w dużej mierze, że materiały trzeba publikować, edukacje na tych licencjach i że trzeba się z nimi dzielić, bo wy przeskakujecie na wyższy poziom Tylko w jaki sposób społecznie otwieracie wasze projekty, instytucje i w ten sposób dla mnie detalnie, niesamowite i wydaje mi się, że dużo dużych instytucji jeszcze ma długą drogę, żeby to zrozumieć, e, po co one są, tak, znaczy po co te narzędzia, otwarte między innymi, e, są dla ich działania i dla ich misji. Ale już oddaję głos do Skyprop. Mam takie pytanie, czy jest to techniczne do Fundacji Orange? Czy na przykład wy robicie, w, bo do, dostajecie sprawozdania z tych grantów na pewno, jaki odsetek projektów, które miały uwalniać w jakieś zasoby na wolnych licencjach, nie zrobiły tego? Jaki odsetek? Mniej więcej. Czy właśnie to badamy w tej otwartej ewaluacji, która będzie... O, ale jeszcze nie, z, nie ma i teraz rozumiem. rozumiem. Będzie, będzie, Otworzymy ją. bo ja się zetknąłem co najmniej z dwoma takimi projektami, że właśnie wiedziałem, że są przez Fundację Orange, a rezultaty nie chcę tutaj donosić, że tak pewnie taka jest, ale... Bo to jest moje wyzwanie. Ale, no, mam, takie, mam takie dwa przypadki, ja byłem ciekawy jaki odsetek po prostu jest takich przypadków. Znaczy, mogę powiedzieć tyle, że ponad 50% co jest połową szklanki dla mnie i to teraz jak, jak to zinterpretuję. No oczywiście ubolewam. no właśnie 50, 54% respondentów, czyli realizatorów projektów w tej ewaluacji mówi, że tak, wykorzystali otwarte licencje, spodobało im się i będą dalej je wykorzystywać. No tak, ale jak jest na znaczy chodzi o Natomiast nie, jak, jak praktycznie rzeczywiście, ile. No, no tak. <góm beginning Chinese> to jest także raczej, że wszyscy zrobili, a 54 idzie dalej są zadowoleni, czy zrobiło tylko 54 i są zadowoleni, a reszta nie zrobiła, nie wywiązała się. Muszą oddawać to Pozostanę przy tej metry, metry, metry, metry, symbolice pustej szklanki, szklanki, pełnej szklanki. Znaczy ci, co chcą i wierzą w, w otwartość i, i zrozumieli ideę, to w to wchodzą. Ja mam teraz takie swoje wyzwanie, żeby portal akademia.orange.pl był pełniejszy, bo, bo rzeczywiście tak jest, że e, częściowo się realizatorzy, ci z tej pustej szkanki e, czy połowy szkanki wy, wywiązali i to gdzieś siedzi na ich e, stronach internetowych e, i teraz no, duża robota taka archiwizacyjna, żeby to było w jakimś jednym czy, czy, czy, czy, czy kilku e, w o miejscach otwartych, a przede wszystkim, żeby to było opisane jako otwarta licencja. No to, jest, to jest taki proces, który trwa, ale jedno, co mogę powiedzieć, że z edycji na edycję jest, jest lepiej. To jest coraz bardziej już taki um, um, po prostu temat, który um, powtarzany jest konferencja... jak jako realizator, jak to wygląda w rzeczywistości. Podczas realizacji projektu naprawdę powstaje całe mnóstwo materiałów. I, i, I te główne materiały, które przynajmniej u nas powstały, zostały opatrzone tą, tym CC, natomiast nie, sama nie jestem pewna, czy część materiałów, które też zamieszczali ludzie współpracujący z nami, zostały również opatrzone, i, co, co nie znaczy, że, że nie, są, nie są otwarte, nie są wolne i udostępniane. Jak gdyby. Z tego to wynika też, czy, tak? Akademia Orange no to jest taki zarążek tej zmiany i naprawdę postanowiłam sobie cieszyć się chociaż z małych zmian i efektów w tej rosnącej skali upubliczniania materiałów niż załamywać się, do czego też mam tendencję, dlaczego, dlaczego realizatorzy jeszcze czegoś nie wrzucili, no po prostu co się zmienia. To się zmienia na lepsze. Też w odpowiedzi na, na, na, na to pytanie. Przy trzeciej edycji, kiedy się podjęliśmy jako centrum właśnie z z Polska, bo staramy się jakoś wspierać Akademię OREC. Co bardzo dziękuję. <głosy> i ja przesiedziałem jakiś ładnych parę dni właśnie przy, wertując wszystkie strony po trzeciej edycji, które zostały nagrodzone. Nie robiłem nawet liczbowego podsumowania, ale do tych, którzy wiedziałem, że, mają, że ten zasób jest dokładnie sfinansowany z Akademii, to po prostu staraliśmy się z nimi kontaktować mailowo. oczywiście tylko część odpowiada, ale ze wszystkich tych, które miały coś z oznakowane, znalazło się po prostu nie ta licencja, która trzeba, albo brak informacji o autorach, prawie wszystkie z nich poprawiły to oznakowanie. Tak? Znaczy problem był, kiedy już miały coś na jakimś serwisie, w którym ciężko to oznakowanie zmienić, typu właśnie YouTube, ale prawie ze wszystkimi się udało. Co, co było dosyć fajne, bo naprawdę przy kilku projektach, jeżeli te już materiały są bardzo dobrej jakości, to faktycznie to, że one są na, wysoki, na wysokiej jakości i są jednocześnie otwarte, bardzo łatwo powoduje, że można je komuś polecić i wtedy już to jest automatyczne, ponowne wykorzystanie jest po prostu łatwiejsze. Ta rozumiem to pytanie też, bo dla Wikipedystów to już było wcześniej mowa musi być bardzo jasne i musi być precyzyjnie oznakowane informacje o autorach i licencji, więc taka dbałość o to, żeby takie projekty coraz efektywniej z każdą edycją były lepiej oznakowane, będzie zwiększało już ponowne wykorzystanie. Ale wydaje mi się, że Akademia ma bardzo miękkie podejście i dobrze, bo też nie straszy swoich grantobiorców, ale wydaje mi się, że możemy sobie pomyśleć o Ministerstwie Kultury, które finansuje bardzo dużo treści z wymogiem otwartości któremu pewnie też taka ewaluacja i takie myślenie jak Wasze Akademia Orylfa czy patrzenia w ogóle co się dzieje z tymi rezultatami, czy one są tam, gdzie powinny być, czy są otwarte, w ogóle żeby zaistniała, tak? Bo być może to są znacznie większe środki, w których powstają też dosyć ciekawe materiały na wolnych licencjach. A to nie jest już jeden konkurs, tylko cztery, co najmniej konkursy duże ministerialne, których wymogiem jest publikowanie swoich materiałów na otwartości. I mi się przypomina taka anegdota, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma konkurs, w ramach którego finansuje otwarte projekty. I co roku pojawił się tam raz, albo ktoś od nas na chodbunki ja, na tłumaczymy i <śmiech> otwartość na takim bardzo krótkim szkoleniu, bo nie mają kasy, żeby sfinansować szkolenie, więc przyjeżdżamy na parę godzin, tłumaczymy to i zawsze pan, bądź pani urzędniczka z Ministerstwa Spraw zagranicznych. tłumaczy, że oni te licencje wymyślili tylko dlatego, że jej niech wcześniej zdjęć z grantobiorców nie chciał wysyłać na koniec roku do raportu, więc w końcu pisali wymóg o wolnej licencji, bo, chci, bo chcieli mieć zdjęcia do raportu i to było wszystko. Bo było tak niesamowitym uzasadnieniem, że w instytucji biedni po prostu nie pomyślili nawet, przejęcie pracy, to po co? Oni się mi te zdjęcia tylko e, i z tego się zrobi cały otwarty kontakt. Trzeba jeszcze zacząć. Tak, trzeba jeszcze, jeszcze zacząć, ale po paru latach to, to jest to samo nadal. Okej. Jako, że mam dziecko w wieku szkolnym, w wieku nazjanym, dlatego przyczepię się na chwilę do szkół, jestem ciekawa, czy prowadzicie jakąś akcję propagandowo-edukacyjną wśród nauczycieli? bo nauczyciele często nie wiedzą, mam takie wrażenie, że mnóstwo ciekawych materiałów edukacyjnych w sieci mogą znaleźć i takie strefy edukacyjne prowadzą, prowadzi bardzo duże instytucji, bo to Muzeum Historii Pol Polskiej, o którym Pani mówiła, IPN ma świetny portal edukacyjny. Archiwa państwowe również mają, mają portal edukacyjny. Jestem ciekawa, czy no, Państwa projekty też są no, świetne z tego, co, co słyszę. Czy wśród nauczycieli jakąś akcję taką prowadzicie? To znaczy u nas wygląda to w ten sposób, że wysyłamy drogą mailową informację do nauczycieli do bazy, którą posiadamy. Oprócz tego organizujemy szkolenia dla nauczycieli i akurat przy projekcie Karski teraz rozwija się coś takiego jak Dni Karskiego i w ramach tych dni mamy spotkania z nauczycielami, na których to spotkaniach akurat pokazujemy w jaki sposób działa, działa ten pakiet edukacyjny okarski. Karski. I w ramach naszych możliwości, naszych działań, my chodzimy na spotkania z metodykami, dydaktykami, ale ponieważ jest tak jak Pani mówi, że tych portali dla nauczycieli jest bardzo dużo Więc myślę, że to jest tak, że do innych nauczycieli trafia to co my prezentujemy, inni nauczyciele korzystają z innych portali W naszym przypadku wygląda to w ten sposób, że sama wiem, że wysyłanie maili to jest za mało. Często one utykają na poziomie sekretariatu i pani sekretarki po prostu traktują jak spam i, i wyrzucają, więc lata praktyki nauczyły mnie tego, że trzeba bezpośrednio do konkretnych nauczycieli czy ewentualnie nauczycieli, bibliotekarzy dotrzeć. A potem to już działa na zasadzie takiego wirusa, że jak zaproszę jedną panią z jedną klasą na zajęcia teatralne, to przychodzą następne panie na te zajęcia i potem to się rozprostrzenia po innych szkołach. Ale generalnie, generalnie nie mamy jakiejś takiej konkretnej bazy, bazy mailową, ale tak jak wiem, że jak nie wykonam jakiegoś telefonu do konkretnych nauczycieli, to ciężko jest właśnie potem do szkoły ściągnąć, a często jeszcze szkoły na poziomie właśnie sekretariatu czy dyrektorów tłumaczą się tym, że o ile z podstawówkami nie mamy żadnych problemów, natomiast z gimnazjami i socjalmi mamy problemy takie, że to są jakieś ich wewnętrzne czy zewnętrzne zakazy że to jest ileś godzin, które muszą wypracować w szkole że tylko kilka godzin mogą poświęcić na wyjścia zewnętrzne więc wtedy jadą na przykład do teatru albo na wycieczkę gdzieś tam poza miasto i wtedy już niewiele zostaje w programie nauczania na to, żeby przyjść do instytucji, które są w mieście po prostu i to też myślę, że można by było zmienić, ale już na poziomie ministerialnym i programowym żeby właśnie większej i więcej było takich kreatywnych że tak powiem zajęć przeznaczonych, czy godzin w ogóle na takie zajęcia na współpracę między z instytucjami kultury a nie właśnie ograniczony czas i ewentualnie jeszcze się z takimi spotkałyśmy y, sytuacjami, że ewentualnie panie zapraszają nas do szkoły wtedy w ramach na przykład języka polskiego czy tam wiedzy o kulturze możemy przeprowadzić, o ile tam szkoła ma jakieś miary możliwości sprzętowe możemy przeprowadzić takie zajęcia ale ciężko jest na przykład u wyciągnąć y, do nas a gimnazjalistów tak samo. Przepraszam, skrót myślowy, że gimnazjalistów, czy gimnazjalistów, ale właśnie y, nauczycieli z tych szkół od, właśnie tym poziomie. To ja po kończąc, pozwolę sobie jeszcze tylko systemowo odpowiedzieć na, to, to nie, nie bezpośrednio na Pani pytanie, ale y, jest sobie taka koalicja otwartej edukacji, która ma już 21 organizacji, między innymi zachęta Wikimedia Commons Centrum Cyfrowe z organizatorów. Wszyscy są członkami, ale nie tylko tam śmigają te loga to jest trochę odpowiedź na Pani pytanie. Znaczy, Koalicja działa od pięciu lat, ona się skupia na otwartych zasobach edukacyjnych, na promocji, na promocji ich wśród organizacji, żeby tworzyły je, ale też żeby je wykorzystywały, żeby je wdrażały do swojej pracy i wydaje mi się, że jakby takim celem naszej pracy długofalowym, poza tym, że instytucje będą publikować otwarcie, tak jak Wy wszyscy uważacie to za w miarę oczywiste już, żeby po prostu przejść na otwarcie swoich zasobów i otwarcie praw, to w dalszym, na dalszym etapie jest też w ogóle otwieranie tej edukacji, jak właśnie społecznie to, o czym mówiliście. Przedtem jeszcze jest długa praca, bo polski system edukacyjny, jak pewnie wiedzą, wszystkie instytucje kultury, tak, zwłaszcza które wychodzą z nowoczesnym programem, otwartym programem, otwartymi zasobami edukacyjnymi albo warsztatami i, i działaniami w szkole, z takimi angażującymi, nie zawsze się spotykają z takim pozytywnym odbiorem, ale to się, mam nadzieję, zmienia. I koedem zakończąc, wszystkich zachęcam z tych, którzy już się otworzyli, jeśli chodzi o zasoby edukacyjne, bądź zasoby archiwalny bądź osoby sztuki, które posiadają Państwo w swoich instytucjach zapraszamy do Koalicji Partii Edukacji. Ja Wam strasznie bardzo dziękuję za udział w panelu i Państwu również za wytrwanie dłużej o pół godziny niż mieliśmy programowo, Mimo, że w małym gronie, to mam nadzieję, że bardzo owocnie. I zapraszamy oczywiście na jutro. Jutro zaczynamy tak jak dzisiaj, od 10.00 programem. Tutaj jutro też oczywiście warsztaty cały dzień. Także zapraszamy, dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia. A, i to...